Cieszę się, że mogę dzisiaj mówić, cieszę się, że mogę być z wami. O czym będę dzisiaj mówić? Wiecie, gdy pisałem to, pisałem to jakiś miesiąc temu, gdy jechałem do mojej dziewczyny do Gliwic i między Wrocławiem a Gliwicami wpadłem na parę, na burzę mózgów, na burzę mózgów, którą mam zapisane i wytworzyłem z tej burzy mózgów trzy główne myśli i jedno główne zdanie i to zdanie, podzielę się z wami na początku tym zdaniem. Nie wiem, czy wiecie, ale amerykańscy... Naukowcy udowodnili, że jak jest wypowiedź jakaś, zapamiętuje się tylko początek i tylko koniec. Więc środek jest właściwie nieważny. Więc powiem już na początku to, co chcę powiedzieć, co chcę wam przekazać. I główne zdanie, główna myśl brzmi zacznij wpływać na innych ludzi wokół ciebie. Wpływać, wpływ. Chcę wam dać zadanie. Wyobraźcie sobie swoje życie bez wpływu Boga. Swoje życie bez Jego wpływu. Wiecie, ja tu chodzę od dziecka i widziałem tu wiele cudów. Widziałem, jak ludzie zostali uzdrowieni. Widziałem sam na swoim przykładzie, jak Bóg pokierował moim życiem, pokazał mi właściwą drogę. Widziałem, jak posyłał do mnie ludzi, jak potrafi dać mi pokoju, kiedy chcę coś zdać nawet w szkole. Widziałem Jego wpływ w moim życiu. Nie wyobrażam sobie życia bez Jego wpływu, bez Jego mocy. Nie wyobrażam sobie tego. Przez to, że my dajemy dostęp Bogu do nas... On może mieć wpływ w nas. Ale wiecie, są ludzie, którzy nie dają Mu dostępu, więc jak i oni potrzebują wpływ od nas. Nie mając Boga, nie mając wpływu Boga, ciężko by nam było iść do przodu, żyć tak, jak teraz żyjemy. I my jesteśmy po to, żeby dać wpływ, żeby mieć wpływ na ludzi wokół nas. No ktoś może powiedzieć, że nie możemy mieć wpływu jak Bóg. Nie możemy uzdrawiać ludzi, nie możemy zapewnić, że ej, jak pójdziesz tą drogą, to na pewno będzie dobrze. No nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, ale jesteśmy w stanie dać jedną rzecz. Dostęp. Dostęp do siebie. Bóg umierając na krzyżu, umarł po to, żebyśmy byli bliżej Niego. Posłał Ducha Świętego, żebyśmy mogli czuć Jego obecność, żeby był przy nas. Dał nam dostęp. To jest najważniejsza rzecz, jaką dla mnie zrobił. Dzięki temu dostępowi może mieć wpływ w moim życiu. Jeżeli macie człowieka i drugiego człowieka i spotykacie na ulicy obcą osobę i chcecie powiedzieć jej, że ej, jak to, jak, nie rób tego. Nie rób tego, cokolwiek robisz, nie rób tego. Ta osoba ciebie nie posłucha. Dlaczego? Bo jeżeli mówisz do obcej osoby, ona nie przyjmie tego, nie możesz mieć wpływu. Ale jeżeli ta osoba, jeżeli budujesz relację z kimś, jeżeli się z kimś zaprzyjaźniasz, wtedy ta osoba daje ci dostęp do swojego życia, otwiera się na ciebie i możesz mieć wpływ. Tak samo jest z Bogiem. Kiedy otwieramy się na 100% do Boga On może mieć wpływ w naszym życiu. Kiedy dajemy Mu dostęp do siebie, kiedy dajemy człowiekowi dostęp do siebie, może mieć wpływ. Kiedy ma wpływ, my zaczynamy działać, a działanie przynosi zmianę. To jest konsekwencja działania. I tak samo jest z Bogiem. I wiecie, jesteśmy powołani, by nieść wpływ na świat, by nieść wpływ do ludzi naokoło nas, w pracy, w szkole, wszędzie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy powołani, by nieść wpływ. I dzięki wpływowi Boga, dzięki temu, że dajemy Mu dostęp do siebie, do Jego obecności, może nas przemieniać, może nam dać rzeczy, które możemy potem dawać innym ludziom. To, że możemy być jak lustro. Wiecie, lustro odbija światło. Być jak lustro, które odbija światło Boże w innych ludzi. Jezus umarł po to, żebyśmy mogli żyć. Żyć dla innych ludzi. Mamy być jak przewód. Wiecie, jest elektrownia z której płynie prąd do domów, do rodziny, gdzie ludzie potrzebują tego prądu, potrzebują światła, telewizora. My jesteśmy jak przewód, który transportuje ten prąd z tej elektrowni do tych domów. Jesteś Bogu potrzebny, żeby transportować to, co wkłada w Twoje serce. Jesteś potrzebny, by budować dostęp z innymi ludźmi, bo wtedy możesz mieć wpływ, tak, jaką wpływ ma w Twoim życiu. Jesteśmy narzędziem Boga. Tak jak rycerzowi jest potrzebny miecz, tak jak Kowalowi Kowadło, Marcinowi McDonald, nie ja żartuję, takie fotografowi aparat, tak samo jesteśmy potrzebni Bogu. Podsumowując to, co powiedziałem, Jezus chce być bliżej Ciebie, chce mieć z Tobą relację, dostęp, żeby móc wpływać na Twoje życie, żebyś teraz mógł wpływać na życie ludzi wokół Ciebie, żebyś budował dostęp i przez to, co przekazuje Twojemu sercu, bo On jest źródłem tego wszystkiego, co masz, żebyś mógł przynosić teraz innym ludziom. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jedna rzecz, która jest indywidualna dla Ciebie. To jest Boże marzenie, które Bóg chce zakorzenić w Twoje serce. To jest Boże marzenie, to jest Boży plan dla Twojego życia, Twoje Boże powołanie. I to jest indywidualna rzecz dla Ciebie. Bo Bóg dla Twojego życia przygotował indywidualny plan, indywidualne rzeczy. Tak na przykład, jak mamy ten Kościół, wierzę, że nie powstał z przypadku, że Bóg położył Jackowi, pastorowi Jackowi, na sercu, żeby stworzyć to miejsce? Utworzył marzenie. Kiedy mamy Wigilię tutaj dla bezdomnych, nie wierzę, że Marcin przychodzi i mówi: Znowu muszę to robić, znowu to jest. Nie, ja wierzę, że mimo, że musi wydać pieniądze, wydać swój czas, że musi poświęcić siebie, musi coś poświęcić, ale robi to z pasji i z serca, bo to jest co Bóg mułożył mu na serce. To jest Boże marzenie, które pchacie do przodu. I jednych do tego, żeby nie wiem do pomocy z dziećmi, do dzieci, może na szkółkach dzieci, może do bezdomnych dzieci, może do jakiejś rodziny. Jednych do zakładania wielkich rzeczy, do robienia wielkich rzeczy, a innych, żeby używali swojego talentu, żeby przy swojej pasji, na przykład przy pasji mogli z innymi ludźmi, którzy są, mogli być jak terapeuta, inni w pracy. Bóg powołuje nas do różnych rzeczy, każdego osobno do innych. Ale Bóg ma marzenie dla każdego z nas. I tym Bożym planem, tym Bożym powołaniem, Bożym marzeniem jesteś w stanie mieć wpływ na innych ludzi. Bo to jest to, do czego Bóg cię powołał. I jeżeli otworzysz i dasz dostęp Bogu do swojego życia na 100%, to będzie w stanie kształtować się do tego, żebyś był gotowy. Mam taką historię, to jest moja historia wymyślona. Wiecie, był kiedyś pewien człowiek, żył sobie na pustyni, całe miasto które tam było, na pustyni, pustynne miasto z pustynnymi ludźmi. I była jedyna jedna studnia w tym całym mieście, gdzie każdy potrzebował pić wody, tak jak ja teraz. I ten człowiek, który miał tą studnię, dotknęło go coś, zobaczył, że ci ludzie potrzebują wody i po prostu chciał im to dać. Wziął wszystkie wiaderka, wszystkie kubki, cokolwiek miał w domu, garki, napełni je wodą wszystko ze studni, napełnił wodą, postawił pod studnią, usiął na, usiadł na studni i czekał, aż ludzie przyjdą po tą wodę. I wiecie, nikt nie przyszedł. No bo skąd mogli wiedzieć, że mają pójść po tą wodę? Boże marzenie, jeżeli Bóg ma marzenie w twoim sercu, to nie po to, żebyś czekał i żebyś się o nie modlił, modlić też, ale żebyś się wziął i po prostu stał i zaczął je wykonywać. Bo to jest tak, jakbyś prosił Boga, żeby założył ci bluzę. Panie Boże, załóż mi bluzę. Panie Boże, proszę załóż mi tę bluzę. To, co jesteś w stanie zrobić sam. Nie potrzebujesz Boga, żeby założyć ci bluzę. Nie potrzebujesz Boga, żebyś wykonywał powołanie, do którego jesteś, do którego jesteś powołany. Oczywiście potrzebujesz go, jego obecności i tak dalej, ale po prostu chodzi mi o działanie. Chodzi mi o to, żebyś wstał i żebyś zrobił to, żebyś ruszył się. Okay, potrzebujemy Boga. To nie tak, żeby nie zabrzmiało nic złego, że nie potrzebujemy Boga do tego. Okay? Nie czekaj, aż się wykona samo. Po prostu rusz i weź to, co ma Bóg w twoim sercu, co to wkłada. Lubimy czekać? Mam takie pytanie, czy ludzie lubią czekać. Nie lubią. Na przykład gdybyś poszedł do, do swojej pracy po pieniądze, żeby odebrać, przez miesiąc pracowałeś, potrzebujesz pieniędzy do swojego domu, przychodzisz i szef mówi, nie, nie dostaniesz, dostaniesz za miesiąc, bądź cierpliwy. No okej, okay. nie, nie mówisz tak, bierzesz pieniądze, mówisz, ale ja potrzebuję, chcę wykarmić swoją rodzinę, zapłacić za rachunki, potrzebuję tych pieniędzy. Kiedy przychodzisz po syna do przedszkola i pani mówi ci, a nie, jutro przyjdź, no to nie mówisz okej. Okay. Nie jesteśmy cierpliwi, nie, nie lubimy czekać, a więc ludzie wokół nas, przyjaciele, rodzina nie będą czekać, Aż weźmiemy odpowiedzialność za nasze chrześcijaństwo. I to, do czego powołał nas Bóg. Bo nie chcemy się bawić chrześcijaństwem. Chcemy być chrześcijanami, Chcemy wykonywać to, co Bóg ma dla naszego życia. I możemy mówić, że się nie nadajemy do tego, że to, co Bóg włożył moje serce, to nie jest dla mnie. Nie umiem mówić, nie umiem śpiewać. Czemu Bóg mnie do tego powołuje? To nie jest dla mnie. Ja się do tego nie nadaję. No jak mogę zrobić to i to i to? To nie jest dla mnie. Ale Boży, Boży plan nie jest to, jakim jesteś teraz, ale takim, jakim masz się stać. Poprzez dostęp, jeżeli dasz Mu dostęp, On będzie miał wpływ i będzie Cię przygotowywał do tego, będzie Cię zmieniał, że będziesz gotowy do tych rzeczy. Przez Boży dostęp, Boży wpływ i Bożą zmianę w Twoim życiu. Bo Bóg ma dla nas więcej i chce, żebyśmy robili więcej w naszym życiu i naokoło ludzi, którzy są wokół nas. Dlatego, bo do tego nas powołał. Każdy z nas jest tutaj dzięki łasce. Każdy z nas jest tutaj dzięki temu, że ktoś kiedyś przyszedł, jakiś człowiek i po prostu przyprowadził nas do niego. Wiecie, mnie zawsze zachwyca ta historia, kiedy jest człowiek, który idzie z swoim przyjacielem, pewnie przyjacielem, albo z osobą, którą nie jest, na, nie wiem, i chce przeprowadzić go pod stopy Jezusa, dlatego, bo jest sparaliżowany. I stoi tłum ludzi i nie jest w stanie przejść. Wiecie, on nie mówi, nie, nie uda się, nie, to nie jest to, nie, nie przejdę, już jest zablokowane, inni potrzebują pomocy, nie. On bierze tego człowieka i mówi, jak się nie da drzwiami, to wejdę oknem, jak się nie da oknem, to rozwalę dach, ale przyprowadzę go do Boga. I to jest prawdziwy chrześcijań, który ma serce, żeby pomagać, żeby przynosić ludzi do Boga. I nasze powołanie jest po to, żebyśmy przyprowadzali ludzi do Boga. Żebyśmy używali tego, co Bóg kładzie na nasze serce. Dlatego, bo On przez to, że jeżeli dajemy Mu wpływ, jeżeli dajemy Mu dostęp, Ma wpływ, przyprowadza do nas ludzi o tym samym marzeniu, o tym samym pasji. Jeżeli nie mamy pieniędzy, to to się nie liczy, bo nie liczy się głębokość kieszeni, ale nasze serce. Jeżeli dajemy 100%, to Bóg da 200, Bóg da 300 i pomoże, wypełni nas tym, do czego jesteśmy powołani. I przypilnuje... Żebyśmy wzrastali w tym, żebyśmy szli do przodu. Jeżeli damy siebie na 100% jemu, damy mu w 100% swoje życie, to on będzie je prowadził tak, żeby przynosiło owoce. Mam być jak drzewo, drzewo wydaje owoc. Ja mogę porównać drzewo do człowieka, do chrześcijanina. Drzewo rośnie przez całe życie. One nie ma jakiegoś, że 50 metrów dalej nie rośnie. Drzewo przez całe życie rośnie. My przychodzimy do kościoła, żeby wzrastać, żeby się uczyć. Więc wzrastamy jak drzewo. Drzewo potrzebuje się zakorzenić. My jesteśmy zakorzenieni w Bogu, tak jak drzewo w ziemi. I trzecia rzecz, to drzewo wydaje owoc. Ale jeżeli jesteś drzewem na pustyni i nie znasz swojego miejsca, nie znasz swojego powołania, to na pustyni ża żaden człowiek nie przyjdzie zbierać owoców. Nikt nie przyjdzie na pustynię zbierać twoich owoców. Nie opłaca się w ogóle ci sadzić. Musisz się zakorzenić w glebie, nie w pustyni. W tym, do czego powołał cię Bóg. Jeżeli zakorzenisz się 100% w nim, dasz mu dostęp i będzie mógł wpływać w twoim życiu. I będziesz mógł je zmieniać, będzie przynosić nowe rzeczy do twojego życia. Nowe marzenia, nowe pasje, nowe talenty, żebyś mógł robić wielkie rzeczy dla niego. Bo Bóg powoła nas do wielkich rzeczy. Nawet jeżeli to jedna rodzina, której masz pomóc, nawet jeżeli to jest jedna mała scena, jedna nawet najmniejsza, to to jest wielka rzecz. Bo Bóg chce wykonać przez tą rzecz wielkie cuda. I potrzebujemy do tego Boga. Potrzebujemy do tego Jego obecności. Bo Jego obecność zmienia nas wszystkich. Jego obecność przemienia nasze serca, przemienia nas wszystkich. Amen. Dostęp, relacja, wpływ, rozwój i przemiana. Mogę zaprosić zespół? Wiecie, mam dla was pewną historię, którą chcę przeczytać. To jest historia, gdy Mojżesz dostaje Plan od Boga, żeby poszedł do ludzi i uwolnił Izraelitów z Egiptu. Gdy możesz pasał owce swego teścia Jedra, kapłan Midianitów przyprowadził raz stado poza pustynię i przybył do Góry Bożej. Tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew. Płonie, lecz nie spala. Podejdę, pomyślał. Muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. Dlaczego ten krzew się nie spala, gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki? Aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego wspomiędzy gałązy krzewu. Mój rzeszu, mój rzeszu, jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się tu, ochrzczek Bóg. Zdejmij z sandały, to miejsce, na którym stoisz jest miejscem świętym. Powiedział też, ja jestem Bogiem, ja jestem Bogiem Jakuba, Izaaka. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz, bał się patrzeć na Boga, a Pan mówił dalej. Napatrzyłem się na niedole mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich, ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia. Stąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi bywającej w mleko i miód, gdzie obiecnie mieszkają Kananejczycy, Chetyci, Amoraci, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Przyjrzałem się od ręce zadawanej im przez Egipcjan. Teraz więc idź, posyłam Cię co na to Mojżesz. Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona? By wyprowadzić synów Izraela z Egiptów. Wow. Wiecie, Bóg powołuje go do wielkiej rzeczy. Do nowego sezonu, do nowej zmiany, żeby wyszedł ze swojej strefy komfortu i poszedł po tych ludzi. Żeby wziął ich ze sobą i, wypro i wyprowadził ich z tego Egiptu. Wiecie, Mojżesz mówi, ale kim ja jestem? Ja się nie nadaję, ja ja paszę owce, to tak jakby Bóg ci powiedział: Gdybyś karmił swojego psa, idź teraz do Chin i uwolnij wszystkich, którzy tam są i chorują na koronawirus. Co z tego, że, że będziecie ścigać policja i będziecie zabijać? <grych> to jest to samo porównanie: on był tylko pasterzem, on, nic, on przez 40 lat pasał owce, siedział tam i nic nie robił. I on ma teraz iść i uwolnić ich z Egiptu. Jak? Jezu, nie nadaje się do tego. Nie dam rady. To nie ja, ale Bóg mówi Wtedy usłyszał Dlatego, że jestem z Tobą I to będzie znakiem dla Ciebie I to będzie znakiem, że Ciebie posyłam Bo chcę uczynić przez Ciebie cud Bo Jezus jest wielki I Jego moc jest w Tobie Żebyś przynosił cuda do ludzi wokół Ciebie I powołał Cię do wielkich rzeczy I Jego moc będzie przy Tobie Bóg mówi Mój Rzeszu, idź, posyłam Cię nadajesz się, będę przy Tobie, tylko daj dostęp do siebie, daj do siebie dostęp, a ja będę wpływać w Twoim życiu i je zmienię, żebyś mógł przynosić owoce, bo Jezus jest wielki Jezus chce robić wielkie rzeczy przez Twoje życie i dzisiaj jest tutaj, i dzisiaj jest Duch Święty, który będzie Cię umacniał, który będzie przynosił nowe rzeczy, nowe marzenia, bo jest wielki Jezus jest z Tobą. Bóg szuka Twojego serca. Niech głębokości kieszeni, nie to, ile razy będziesz w kościele, bo szuka Twojego serca. I jeżeli Twoje serce będzie biło dla Boga tak głośno, żeby cały świat usłyszał Jego dźwięk, to będzie wpływać na ludzi wokół Ciebie, bo chce Ciebie użyć, bo ma dla Ciebie więcej. I to jest prawdziwy Bóg, który mieszka w nas, który ma moc. Moc przenoszenia gór, moc przenoszenia naszych naszych po prostu rzeczy, które nas blokują, murów. Po to, żebyś mógł przynosić większe rzeczy dla Niego. Owoce dla ludzi, którzy będą się karmić, ale przestać swoje drzewo z pustyni do ziemi, w której Ciebie posadził. Do miejsca, w którym jesteś powołany. Bo Ma dla Ciebie więcej. Jezus nie chce nas zostawić w tym samym miejscu. Bo jesteś powołany, by żyć dla innych ludzi. Bo On umarł. Umarł na krzyżu, żebyś żył dla innych. I Jezus jest wielki. Jest potężny. Ma moc. Ta historia, kiedy człowiek przychodzi, żeby uzdrowić swojego przyjaciela, i on nie mówi: Tu jest duża masa tłumu, nie przedostanę się. Nie, on mówi: Jak nie drzwiami, to oknem, jak nie oknem, to rozbije dach, ale przyprowadzę go do Boga. Może mówi, że się nie nadajesz, że, że to nie jest to, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie powołuj Cię takim, jakim jesteś, ale takim jakim masz się stać. I zacznij prosić Boga o Twoje powołanie, o Boży plan dla Twojego życia. Bo Bożym planem będzie zmieniał ludzi wokół Ciebie. Żeby nie zostali tacy sami. Bo do tego jesteś stworzony. Do przynoszenia nieba na ziemię. Do przynoszenia nadziei. Radości, miłości. On jest Twoim źródłem. On jest Twoim źródłem. Żebyś przynosił to. Wiecie, czasem nam się wydaje, że, że nie jesteśmy w stanie iść dalej, bo Tą rzekę blokują kamienie, które ludzie wsypują, twój grzech, twoje jakieś rzeczy, które nie jesteś w stanie powstrzymać. Ale Bóg jest źródłem i On napełni twoje źródło taką wodą, która rozedrze te wszystkie kamienie, rozedrze wszystkie tamy i będziesz płynął i będziesz płynął i ta rzeka będzie przynosić miłość, będzie to rzeka wypełniać innych ludzi, będziesz wylewać tą rzekę na innych ludzi. Mimo, że rzeka, jak się płynie rzeką, to wiecie, nie, nie wiadomo, co jest za następnym zakrętem. Nie wiadomo, co jest dalej. Nie wiadomo, co jest za zakrętem. Ale nieważne dokąd, ważne z kim. A Jezus jest wielki, jest potężny i nie chce nas takich samych. On chce Ciebie przemienić, bo jest wielki i chce rozpalić w tobie ogień, a ogień, ogień się rozprzestrzenia na innych ludzi. Ogień nie zostaje takim sam w tym samym miejscu. Wiecie, będziemy teraz uwielbiać Boga. Może ktoś chce wyjść do modlitwy, jeżeli chce, jeżeli chcesz szukać marzenia w swoim sercu. Jeżeli chcesz, żeby Bóg dał Ci powołanie, możesz wyjść. Jeżeli masz powołanie, możesz też wyjść, bo potrzebujesz Boga. Jeżeli nie dałeś Mu 100% siebie, dostępu do swojego życia, to też możesz wyjść. A jeżeli nie, nie będzie kogo, to będziemy Mu uwielbiać. Oddajmy Bogu chwałę. Amen? Bo jest wielki, jest potężny. Niech Jego ogień płonie w nas dzisiaj. Oddajmy Bogu chwałę!